Powieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Jedynym celem życia jest być tym, kim jesteśmy i stawać się tym, co, na co pozwalają nam nasze zdolności. Tak powiedział powieściopisarz Robert Louis Stevenson, i trudno nie przyznać mu ra racji. Kiedyś jedna z osób po serii szkoleń, które prowadziłem, ona uczestniczyła w każdym chyba z tych sześciu szkoleń, w pięciu, powiedziała tak, że przysłuchując się temu, co mówiłem, tak się zastanawiała, czy słowo kołach, którego użyłam w nazwie swojej firmy, a to akurat tłumaczyłem na pierwszym szkoleń, na którym ona nie była, czy nie oznacza po prostu potencjału. Mówi, bo to co się stało ze mną, mówi ta kobieta w czasie tych szkoleń, to było rozwinięcie mojego potencjału. Tak i to też mam na myśli i to jest jakby celem mojego życia, żeby rozwinąć w pełni swój potencjał i także sprawić, żeby inni też zostali doprowadzeni do tego momentu, gdzie w pełni rozwiną swój potencjał. Czyli staną się w pełni wartościowymi osobami, którzy wprowadzą wartość na to życie i przekażą jeszcze kolejnym pokoleniom. Ale jak cokolwiek w życiu możemy osiągnąć? Tylko w jeden sposób, rozwijając się. A jak utrzymamy to, co osiągnęliśmy, także w taki sam sposób, rozwijając to dalej. Zobacz, jeżeli chcesz poznać jakąś wartościową osobę, chłopaka, dziewczynę, to ty musisz stać się równie wartościowy, jak on, ona, żeby ta druga strona chciała zwrócić na Ciebie uwagę. Dobrze zwróci na Ciebie uwagę. Poznacie się, spotykacie się, zaczynacie być ze sobą. I teraz, jak utrzymać tą relację? Tylko w ten sam sposób. Rozwijając się coraz bardziej i rozwijając tą relację coraz bardziej. Podobnie jest w biznesie. Chcesz założyć biznes. Myślisz, jaką wartość mam dać ludziom, za którą oni zapłacą. Dajesz tą wartość. Ludzie płacą za tą wartość. I co się dzieje? Jeżeli chcesz się utrzymać na rynku, musisz dalej dawać wartość ludziom. Wiesz, kiedyś ktoś powiedział, jest takie zdanie w Księdze Apokalipsy, gdzie jest powiedziane, że Bóg odszedł z naszych oczu wszelką łzę. To oznacza, że kiedy znajdziemy się po drugiej stronie życia, to wszelkie smutki cierpienia zostaną nam wynagrodzone. Ale ktoś kiedyś powiedział, tak trochę przewrotnie, że skąd te łzy po drugiej stronie życia? Że zaraz jak znajdziemy się na drugiej stronie życia, to spojrzymy na nasze życie z perspektywy Boga i zobaczymy ten cały niewykorzystany potencjał i zapłaczemy. Tak, myślę, że jest coś przykrego w tym, kiedy człowiek umiera i myśli, czemu bardziej nie zaryzykowałem. Czy na pewno tak będziemy myśleć? Tak, tak jest skonstruowany nasz umysł, że po czasie bardziej żałujemy, że czegoś nie zrobiliśmy, niż to, że zrobiliśmy, a nam nie wyszło. Nasz mózg jest tak skonstruowany, ponieważ... My jesteśmy stworzeni do tego, żeby ryzykować mądry sposób, przemyślany sposób, rozsądny sposób, ale żeby ryzykować, czyli podejmować pewne decyzje, co do których nie mamy pewności, gdzie nas zaprowadzą, ale to co wiemy, że one rozwiną nasz potencjał. Żeby nie stanąć, tak jak powiedział jeden mój znajomy niedawno, kiedy rozmawialiśmy, nie wiem dlaczego, ale od kilku lat jestem na parkingu bezczynności. Straszna rzecz, stagnacja jest straszną rzeczą. Tatarze, kiedy chcieli rzucić na kogoś przekleństwo, to nie życzyli mu choroby, żeby mu się rodzina rozpadła, żeby zginął w walce, żeby został zraniony, tylko życzyli mu jedno, żebyś pozostał na zawsze w miejscu, w którym jesteś. Straszna rzecz, kiedy patrzymy na dzieci, które się rozwijają, to gdyby dziecko zatrzymało się na poziomie sześciolatka, a miało lat 18, to by była tragedia. Ale tak samo jest z naszym rozwojem w różnych dziedzinach życia, czy emocjonalnym, czy biznesowym, czy jakimkolwiek innym, o którym jeszcze będę mówił. To jest straszne, jeżeli się nie rozwijamy. Tajemnicą rozwoju jest nieustanny rozwój w każdej sferze życia, zbalansowane życie. Mamy osiem sfer życia, tak, tak zwany life coaching, czyli Życiowy coaching, kiedy diagnozujemy życie człowieka, to składa się z takich elementów. Praca zawodowa, sytuacja finansowa, standard życiowy, rozwój osobisty, sprawność i zdrowie, relacje towarzyskie, życie rodzinne, wartości życiowe. Czyli przyglądając się temu krok po kroku możemy zobaczyć. Praca zawodowa, czyli to jest pytanie, co chcę robić. Co chcę robić takiego, żeby czerpać satysfakcję, a jednocześnie na tym dobrze zarabiać. Praca zawodowa. Drugie, sytuacja finansowa. Ile chcę zarabiać? Ile tak naprawdę zarabiam dzisiaj? Ile chcę zarabiać za rok? Ile chcę w ogóle docelowo zarabiać w życiu? Trzecie, standard życiowy, czyli na jakim poziomie chcę żyć? Co to dla mnie oznacza? Mieć dom, mieć kilka domów, mieć samochód, mieć kilka samochodów, mieć samolot, kupić wyspę, kupić zamek? standard życiowy. Czwarte, rozwój osobisty. Jakie nowe umiejętności i nową wiedzę chcę przyswoić w tym roku, w kolejnym roku, pod koniec życia, co chcę? Chcę mówić w 17 językach, chcę być specjalistą w swojej dziedzinie, chcę przeczytać wszystkie najlepsze powieści, jakie napisano. Rozwój osobisty. Piąte, sprawność i zdrowie. Jak chcę się odżywiać i regularność w ćwiczeniach, czyli czy znam się na zdrowym odżywianiu, czy wiem, co to znaczy zdrowo się odżywiać, czy regularnie się ruszam, czy mam jakiś sposób, w jaki, w jaki ćwiczę. Szóste, relacje towarzyskie. Czy mam przyjaciół, jak często się z nimi spotykam, jak pogłębiam te relacje. Siódme, życie rodzinne, moje relacje z najbliższymi, ze współmałżonkiem, z dziećmi, z rodzeństwem, z rodzicami, z dziadkami. Jak wyglądają, czy dbam o te relacje, czy rozwijam te relacje. I ostatnie, wartości życiowe. co jest mój, Jakie są moje wartości życiowe? Gdzieś tam w moim dzieciństwie, myślę, że jakieś takie wartości, które gdzieś słyszałem, często Bóg, honor, ojczyzna, były mi bliskie. Po latach, po wielu latach, które minęły, myślę, że gdzieś jestem w połowie swojego życia, moje wartości życiowe są inne. To jest Bóg, rodzina i biznes. Więc... Mamy te osiem sfer życia, jeszcze do nich wrócę i pokażę, jak praktycznie możemy je zdiagnozować, ale chcę powiedzieć coś o rozwoju osobistym. Moja przygoda z rozwojem osobistym zaczęła się od mojej przygody z Johnem Maxwellem. Tak, mówię o takim świadomym rozwoju. Wcześniej przeczytałem Koweja najpierw rzeczy najważniejsze zachwyciło mnie to. Później czytałem książki Alistera J. McLeana, który pisał o tym sztuka przyjaźni, sztuka małżeństwa, w Polsce one wyszły pod takimi sztuka i tutaj sztuka pewności siebie, Alistair Lloyd McGinnis. i pamiętam w pewnym momencie trafiłem na, najpierw na kasety, później na książki Johna Maxwella i rzeczywiście mogę potwierdzić takie zdanie, które kiedyś przeczytałem, o tym czy wiedza wywiera jakiś wpływ, świadczą zmiany w życiu. O tym, czy wiedza, którą przyswajasz, wywiera jakiś wpływ, świadczą zmiany w życiu. Czytając książki Maxwella, słuchając jego różnych nauczeń, mogę powiedzieć tak, jego praktyczne przykłady i jego wezwania do działania wprowadziły zmiany w moje życie. Nawet na blogu, kiedy pisałem o zarabianiu na swojej wiedzy, opisałem też jego przykład, zamieściłem krótki, e, krótką jego wypowiedź ponieważ uważam, że to jest bardzo wartościowy człowiek, który wiele, wiele e, zmienił w moim życiu. Ale zanim on zmienił wiele w moim życiu, musiał wiele zmienić w swoim życiu. Bardzo lubię tą jego historię z lat 70., którą często opowiada, że byłem na jakimś spotkaniu i jeden człowiek mówił o planie rozwoju osobistego i Maxwell tak patrzył, nie do końca rozumiał, wydawało mu się nudne i jakieś takie dyscypliny, plan osobisty, po co to wszystko. I akurat tak się złożyło, że później, kiedy przyszedł coś zjeść tam, Trochę później doszedł i to tak jest. Główny prelegent i taki... Czasami ludzie tak czują, że do takiego człowieka nie warto podejść, bo nie wiadomo, ośmieszę się, wygłupię się. Więc siedział sam przy stoliku, Maxwell nie miał wyboru, usiadł z nim. Chwilę rozmawiali i główny prelegent go zapytał, John, jaki masz plan rozwoju osobistego? No i on opowiadał mu tam wiele rzeczy. Natomiast on mówi, rozumiem, nie masz planu rozwoju osobistego. On mówi, nie, przyznałem. No i mówi, dlaczego? Przecież ja podałem plan. Chcesz z niego skorzystać? Nie. I zaczął mówić, jaki ma obiekcję. On mówi, dobrze. Być może mój plan nie jest idealny. Być może masz rację. Ale porównując mój plan z twoim planem, to wygląda tak. Kto nic nie planuje, ten planuje porażkę. Rozwój nie przychodzi automatycznie. Zacznij rozwijać się. I John Maxwell mówi, to był punkt przełomowy w jego życiu. Żeby rozwijać się, kupił ten Człowiek sprzedawał takie programy, to kosztowało 754 dolary, co mówi jak dla niego wtedy to była no, masakrycznie wielka kwota. Porozmawiał ze swoją żoną, że ona mówi spróbuj, spróbuj. Przyjechaliśmy tu, żeby się rozwijać, kupmy, zobaczmy. Kupili ten program. Mówi to było warte o wiele więcej. 754 dolary wygląda na dużą kwotę, ale patrząc na miliony, które zarobił później na miliony ludzi, którzy, na których życie wpłynął, na rozwój swojego potencjału, na satysfakcję życiową, jaką czerpie, to było warte o wiele, o wiele więcej i ostatnio miałem bardzo podobną sytuację, spotkałem się z moim znajomym yy, i rozmawialiśmy i nagle on zaczął mnie coachować w co czasie rozmowy, też jest trenerem więc pewnie takie skrzywienie zawodowe i mówi: słuchaj Andrzej, jaki masz plan rozwoju osobistego co chcesz osiągnąć w tym roku, jakie masz cele jakie masz ambicje i to było fajne, że spontanicznie mogłem mu o tym powiedzieć. Plan Johna Maxwella, do którego jeszcze się odwołam, jest też bardzo prosty. Co tydzień czegoś słucha, jakichś jakiś nagrań, czyli to wychodzi jedno nauczanie przez, yy, jedno nauczanie przez dzień, czyli siedem nauczeń w tygodniu. On wysłuchuje siedmiu nauczeń. Bierze sobie jakiś jeden temat, bierze siedem nauczeń jakiegoś człowieka i słucha tego. Co miesiąc czyta, dwie książki w miesiącu. Yy, I mówi tak, ma, jedn, ma, ma kiedy czyta na jakiś temat, czyta zawsze tematami, ma jedne książki, które uważa za bardzo dobre w tej dziedzinie i które czyta bardzo dogłębnie, wiele razy do nich wraca i drugie tylko, które przegląda niektóre rozdziały, tak żeby ogólnie mieć trochę szersze pojęcie na temat. I co miesiąc spotkanie z jakimś interesującym człowiekiem, raz w miesiącu, w czasie którego jest przygotowany do tego spotkania, zadaje mu bardzo konkretne pytania, żeby się więcej dowiedzieć i mówi, to jest jego podstawowy plan. A więc codziennie czegoś słucha, e, dwie książki w miesiącu czyta i raz w miesiącu spotyka się z jakimś ciekawym człowiekiem, co więcej, archiwizuje to. Osobiście bardzo mi to pomogło, przez lata to robiłem, z tym archiwizowaniem miałam problem. E, jakoś nie widziałam tego celu, sensu, czasami coś zapisywałam, ale odkąd już prawie trzeci rok nagrywam audycję, Widzę, jak bardzo jest to przydatne. Staram się przynajmniej raz w tygodniu znaleźć jakąś jedną nową myśl dla siebie, którą też umieszczam później w audycji. Czy wymaga to wysiłku? Tak, oczywiście. A czy to się opłaca? Jak najbardziej. I mówię tutaj zarówno o tym wewnętrznym zadowoleniu, satysfakcji, rozwinięciu swojego potencjału, ale mówię też o przełożeniu na finanse. To w różny sposób przykłada się na finanse, ale jeden z powodów, dla których ludzie przychodzą, mówią dlatego, że dostrzegają mądrość, która jest we mnie. Oczywiście, są ludzie ze mnie mądrzejsi. Oczywiście, nie wiem wszystkiego. Ale jest oczywiste, że wiem więcej niż rok temu o tej porze, ponieważ pewne tematy zgłębiałem. I to nie przychodzi samo i automatycznie, jak też usłyszał John Maxwell, do tego jest potrzebny świadomy wysiłek. Ja lubię się rozwijać, przede wszystkim robię to dla siebie. Jakiś temat mnie interesuje, próbuję go zrozumieć po to, żeby działać. A kiedy widzę efekty, czyli jakieś owoce w moim życiu, automatycznie dzielę się tym z innymi ludźmi. To jest normalne i przychodzi naprawdę automatycznie. No zobacz, pomyśl sobie, jeżeli widziałeś jakiś świetny film, który bardzo ci się podobał, po prostu powiedz o tym drugiej osobie. Czy ja muszę cię do tego nakładać? Nie. Jeżeli masz bliskie osoby, widziałeś jakiś fajny film, po prostu o nim opowiadasz. Albo ktoś mówi o jakimś temacie i ty mówisz, tak widziałem, czytałem, słuchałem, bo coś ci poruszyło i właśnie jeżeli dużo takiej wiedzy, dużo takiej ekscytacji masz w czasie nauki, oczywiście nie zawsze to jest ekscytacja, ale powiem tak, nie zawsze, ale bardzo często. Kiedy przys przyswajam nową wiedzę, kiedy poznaję nowe osoby, kiedy poszerzam swój świat, naprawdę to jest ekscytujące i dlatego chętnie i o wiele łatwiej jest dzielić się z innymi. Jak powiedział Jim Rohn, aby robić więcej, musisz być kimś więcej. Aby robić więcej, musisz być kimś więcej. Ludzie chcieliby więcej zarabiać, bardziej się rozwijać. To zaczyna się od nas. Ponieważ rozwijając siebie, poszerzasz swoje życie. Co więcej, kiedy poszerzasz swoje życie, poszerzasz też krąg swoich znajomych i sprawiasz, że powstanie wokół ciebie środowisko, które nie tylko poszerzy twoje horyzonty, ale poprowadzi cię do takiego życia, o jakim nawet nie marzyłeś. I to jest niesamowite, to poszerzanie życia, poszerzanie swoich horyzontów, poszerzanie grona swoich znajomych i to nagle takie prawie automatyczne tworzenie nowego środowiska, które jest potężną dźwignią do osiągnięcia w życiu tego, co chcesz. Po prostu, gdy przebywasz w towarzystwie wspaniałych ludzi, sam stajesz się wspaniałym człowiekiem. I jest jeszcze taki bonus. Stajesz się ekspertem. Jak powiedział R. Nightingale, jeżeli człowiek dzień w dzień poświęci godzinę jakiemuś tematowi, to po pięciu latach będzie w nim ekspertem. Jeżeli człowiek dzień w dzień poświęci godzinę jakiemuś tematowi, to po pięciu latach będzie w nim ekspertem. A widzisz, ekspert może zarabiać na swojej wiedzy. Jest cykl wpisów, cykl audycji też na ten temat, który nagrałem, żeby pokazać jak zarabiać na swojej wiedzy, swojej w książce Od pasji do biznesu jest taki podrozdział, gdzie pokazuje, jak na wiedzę zarobić 10 tysięcy w 30 dni. Dlaczego? Ponieważ wiedza jest potężnym aktywem. I kiedy się rozwijasz, to jest taki bonus. Jest jakaś wiedza, są jakieś zmagania, które przyszedłeś. Wiesz, jak tę wiedzę zastosować i jesteś w stanie na niej zarabiać. Ale jak też powiedział Mike Abashov, nie jest łatwo iść do góry. Trzeba pokonać siłę ciążenia, albo ziemskiego, albo kulturowego. Tak, to jest oczywiste. Kiedy się rozwijasz, napotykasz na pewne opory. Można powiedzieć, no to jest opór, bo ludzie nie będą mnie wspierać, bo ktoś tam mnie nie zrozumie, bo komuś nie będzie to się podobać. Tak, oczywiście to są też problemy, ale główny opór jest w nas. Jest część w nas, która będzie mówiła, ale po co? Po co będziesz czytał? Po co będziesz biegał, dzisiaj nie ma ładnej pogody? A po co będziesz się spotykał z tym człowiekiem i zadawał mu jakieś pytania, co wygłupi się? Widzisz, kiedy dochodzimy do takiego momentu, żeby wejść na kolejny poziom, wyjść ze swojej strefy komfortu, osiągnąć coś więcej, tak się dzieje. Jesteśmy gdzieś blokowani w środku przez siebie i musimy sami rozwijać w sobie wizję, motywować siebie, mówić sobie, jak bardzo nas to rozwinie, jak bardzo wartościowe będzie, jeżeli poznamy kolejną osobę, przeczytamy kolejną książkę, posłuchamy kolejnego audioszkolenia, yy, pobiegniemy kolejny raz, yy, wybierzemy coś zdrowego, a nie niezdrowego do jedzenia. Po prostu widząc tą odroczoną nagrodę, motywując się tymi emocjami, tym stanem zdrowia, stanem relacji, który będzie, możemy w życiu osiągnąć bardzo, bardzo wiele. Dlaczego? To proste. To, co masz dzisiaj, wszystko, co masz dzisiaj, ile ważysz, jakie masz relacje, ile zarabiasz, co wiesz, zawdzięczasz temu, co zrobiłeś wczoraj. A to, co będziesz miał jutro, zawdzięczasz temu, co zrobisz dziś. Cokolwiek robisz dziś, na przykład słuchasz teraz tego nagrania, to jest aktywne inwestowanie w siebie i gratuluję Ci tego. Ponieważ w pewien sposób najcenniejsze, co masz, to jest czas. Wiesz pieniądze można zarobić, można stracić. Jeżeli chodzi o zdrowie, tak samo można wiele nadrobić. Natomiast czas, który minął, on już nie wróci. Więc jak tak praktycznie zrobić plan rozwoju osobistego? Po pierwsze wybierz dziedzinę życia, w której chcesz się zmieniać. Tak w jednej. Tak w jednej. To wprowadza też automatyczne często zmiany w innych dziedzinach, ale zacznij od jednej dziedziny życia. Jak to zrobić? Na mojej stronie andrzejburzyński.pl znajdziesz taki bezpłatny test bez żadnego logowania cudów, wianków podobnych. Po prostu jest tam taka zakładka na górze, satysfakcja życiowa, wchodzisz i zaznaczasz. Masz 8 tych dziedzin życia, o których wspomniałem. Masz w każdym po pięć pytań i zaznaczasz sobie jaki masz stan. Jest pięć pytań i jest 5 miejsc gdzie możesz znaczyć. Bardzo źle, źle, przeciętnie, dobrze, bardzo dobrze. Tak, te pytania są pomocnicze dla Ciebie. Zaznaczasz tym suwakiem, potem na końcu klikasz, narysuj wykres i widzisz, na ile Twoje życie jest zbalansowane. Im bardziej jest zbalansowane, tym lepiej dla Ciebie. Ktoś powiedział: Błogosławieni, zbalansowani ludzie, ponieważ oni przetrwają wszystko. Tak, John Maxwell, niewątpliwie człowiek, na którym się bardzo wzoruję, od którego wiele czerpie i wiele zawdzięczam. Yy, niestety sam o tym pisze, że to w książce liczy się dzisiaj, że to, co zaniedbał, to swoje zdrowie. I doprowadził do tego, że miał zawał. Gdyby nie błyskawiczna i profesjonalna interwencja lekarzy, absolutnie jego życie mogłoby się skończyć tragicznie. Natomiast żyje już sporo lat, przynajmniej 10 lat minęło od tego wydarzenia. Ale było coś, co zaniedbał. Więc to, co zaniedbasz, tak samo jak jest odroczona nagroda, coś robisz, poświęcasz się i w końcu masz tą odroczoną nagrodę, bardzo podobnie jest z odroczonym kryzysem. Coś robisz, to się nawarstwia i jest odroczony kryzys. Więc po pierwsze, wybierz dziedzinę życia, w której chcesz widzieć zmianę. Drugie, odpowiedz sobie na cztery proste pytania coachingowe. Co chcę osiągnąć? Czyli jaki masz cel? Co ci motywuje? Jak będziesz się wtedy czuł? Jak będzie wyglądało twoje życie? Jak to wpłynie na twoje życie? Czy motywujesz się? Drugie pytanie, jak ta sfera życia wygląda dzisiaj? Czy jak to powiedział mój znajomy, dołujesz się. Czyli mówisz teraz, dobrze, no ale jak to wygląda na dzisiaj? Bądź szczery, sam ze sobą. Można oszukać innych, ale nigdy nie oszukuj samego siebie. Trzecie, wypisz 3 do 5 możliwych działań, po prostu zrób sobie sam taką burzę mózgów. I czwarte, zdecyduj, które zadanie zrealizujesz w tym tygodniu. Tak? Czyli prosta rzecz, co chcę osiągnąć, jak ta sfera życia wygląda dzisiaj. Wypisujesz 3 do 5 możliwych działań i decydujesz, które działanie realizujesz w tym tygodniu. I bardzo ważna rzecz, za tydzień oceniasz czy zrobiłem to, czy nie. Drugie, oceniasz, dlaczego to zrobiłem lub dlaczego tego nie zrobiłem. Tak, Nie poniżasz siebie, nie dołujesz, tylko po prostu trzeźwo oceniasz. Zrobiłem, nie zrobiłem. Dlaczego się udało, dlaczego się nie udało. Wypisujesz sobie znowu 3 do 5 opcji i znowu, co zrobisz w kolejnym tygodniu. I powtarzasz takie perpetuum mobile, nieustanny rozwój. I ważna rzecz, trzecie pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć. Robisz to sam, czy potrzebujesz wsparcia? Niektórzy, mniej więcej proporcje są 80 do 20. 80% ludzi potrzebuje motywacji z zewnątrz, 20% ludzi ma automotywację. Te 80% ludzi, którzy potrzebują motywacji z zewnątrz, często potrzebują jej przez przynajmniej jakieś 6 tygodni, żeby wyrobić sobie nawyk. Później zwykle to już idzie siłą rozpędu. Natomiast ludzie, którzy mają automotywację, po prostu potrafią zadziałać sami. Jak powiedział Emerson, w życiu potrzebujemy przede wszystkim kogoś, kto pomoże nam zrealizować nasz potencjał. Że to nie musi być od razu płatny coach czy mentor. To absolutnie e, może być osoba, która jest Twoim przyjacielem, znajomym albo chce rozwijać się w takiej samej dziedzinie jak Ty. Więc jak, jak zrobić sobie plan rozwoju osobistego? Wybierz dziedzinę życia. Odpowiedź sobie na proste pytania i te pytania doprowadzą cię do tego, że będziesz miał plan działania na tydzień. Potem będziesz to oceniał, czy to zrobiłeś i trzecia rzecz, decydujesz, czy potrzebujesz tutaj wsparcia drugiej osoby, czy możesz to zrobić sam. Więc yy, w taki sposób możesz to zrobić. Yy, John Maxwell, tak, gdyby się jego dziedzinę życia, to dla niego tak, on wybrał przywództwo jako dziedzinę życia, w której chce się rozwijać, tak, czyli Wybrał tą dziedzinę, którą możemy nazwać rozwojem osobistym. E, co chciał osiągnąć? Chciał być najlepszym na świecie ekspertem, który wyszkoli przynajmniej milion osób. Jak ta sfera życia wyglądała u niego w latach 70? E, no to były początki, miał wpływ na 300-osobowy kościół i czytał pierwsze książki, wypisywał sobie możliwe działania. Dla niego te działania to było jedno, nauczanie dziennie wysłuchać, przeczytać dwie książki w miesiącu oraz spotkać się z jednym w miesiącu człowiekiem, który jest ekspertem od przywództwa i zadać mu kilka pytań. I czy robił to sam? Na początku z pomocą żony, później jego organizacja Equip, Enjoy, bo dwie założył, rozszerzały się na cały świat. Dzisiaj wyszkodzili ponad 10 milionów ludzi. Antony Robbins z kolei mówi o czymś bardzo podobnym mówi o formule sukcesu i mówi tak zdecyduj czego chcesz, przystąp do działania obserwuj co się sprawdza, a co się nie sprawdza modyfikuj to tak długo, aż osiągniesz cel i to jest prosty plan jaki jest twój plan rozwoju osobistego w jakiej dziedzinie chcesz się rozwijać? co chcesz osiągnąć co zrobisz w tym tygodniu, jak będziesz to weryfikował czy zrobisz to sam, czy ze wsparciem innych ludzi a teraz posłuchaj kilku wspaniałych cytatów, które niech będą dla ciebie inspiracją do tego, żeby rozwijać się w życiu. Możesz ich słuchać często, możesz je sobie zapisać. To, co ja zawsze polecam, jeżeli słucham jakiegoś nauczania i ono mnie inspiruje, słucham go kilka razy. Jak długo go słucham? Tak długo, aż mam takie poczucie, że to mnie nasyciło, że czuję tak, to stało się częścią mnie, tak, to jakby ta, ta cała dajność tego nauczania na tą chwilę została wyczerpana. Więc kilka takich cytatów, które niech zbudują Ciebie i dadzą Ci motywację do tego, żeby działać. Nic nie jest w stanie oprzeć się woli człowieka, który w dążeniu do celu jest w stanie zaryzykować własne życie. To powiedział Izraeli i niewątpliwie miał dużo racji. Jeżeli ktoś jest tak zmotywowany, to... Nic praktycznie nie jest w stanie go zatrzymać. Kolejny cytat. Kolejny cytat to jest to, co powiedział Goethe. On powiedział tak. Biorąc pod uwagę wszystkie akty stworzenia, odkrywa się jedną elementarną prawdę: gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy, wspiera nas opatrzność. Wielu ludzi, którzy rozpoczęli w jakiś sposób swój rozwój i weszli w nieznane i myśleli, jak to będzie trudne, po jakimś czasie mówi, z rządzeniem losu, albo niektórzy wprost mówią, dzięki Bogu. Jakkolwiek chcesz to nazwać, zobaczysz, że kiedy zaczniesz się rozwijać, niektóre okoliczności spotkania będą tak cudowne, że nigdy byś sam tego tak wspaniale nie wymyślił i tak niesamowite zmiany wprowadza to w życie ludzi. Antony Robbins z kolei powiedział tak, twój los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji. Wiesz, taki, taka prosta decyzja, zjeść coś słodkiego czy nie zjeść, poćwiczyć rano czy nie, przeczytać kolejną książkę czy nie. To są proste, małe decyzje, ale kiedy one, one właśnie składają się na całe życie. Nic nie dodaje odwagi bardziej niż niekwestionowana zdolność człowieka do podźwignięcia własnego życia poprzez świadome działanie. Tym właśnie się różnimy od zwierząt, że mamy tą samą świadomość. Możemy mieć świadomość, w jakim miejscu jesteśmy, co chcemy osiągnąć, co możemy zrobić. Możemy zacząć to robić, możemy to oceniać, możemy do, zaprosić w nasze życie innych ludzi i możemy zobaczyć, jak bardzo zmieniło to na plus nasze życie. Tomasz Edison powiedział, nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód. Oczywiście będą takie sytuacje, nie uda nam się, będziemy rozczarowani, ale wiemy jedno, to była jakaś lekcja, może bardzo bolesna, ale z czasem będziemy wdzięczni za tą lekcję i będziemy się cieszyć, że mogliśmy się z niej tak wiele nauczyć. Hannibal z kolei powiedział, albo odnajdujemy drogę, albo ją zbudujemy. Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy. Czyli prosta rzecz. Mówisz, albo już to ktoś przeszedł przede mną, poszukam, poczytam, posłucham, pomyślę, a jeżeli nie, to będę pierwszy. Będę chodził drogami, których jeszcze nie ma. A Helen Keller powiedziała tak. Życie jest przygodą dla odważnych albo niczym. Życie jest przygodą dla odważnych albo niczym. Ja bym dodał albo szarą, pustą wegetacją. Wierzę, że skoro dosłuchaj do tego momentu, jesteś człowiekiem, który jest w stanie rozwinąć swoje życie, pełen swój potencjał i pełną życiową satysfakcję. Tego ci życzę i proszę, jeżeli spodobało ci się to nauczanie, kliknij tam lajka like pod spodem, Żebym widział, tak spodobało mi się. A być może poleć to komuś, może też jemu się przyda. Dzięki, życzę Ci życia pełnego pasji. Pozdrawiam, Andrzej Burzyński. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy.